Drodzy Państwo, to może zacznijmy jak zwykle od modlitwy, bo jednak ludźmi wierzącymi jesteśmy, to pomódlmy się. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, otaczaj nas swoją pomocą, aby to, co robimy, było na Twoją chwałę i na nasze zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szanowni państwo, jak tu jasno. Szanowni państwo, yy, no witam was na serdecznym, ja was nie widzę, prawdę mówiąc, ale to nie szkodzi, e, witam was na, słucham, no widzę, tak, ale pan jest blisko, a tam daleko to już nie widzę, ale to nie szkodzi, ja, ja dam sobie radę, ja dam sobie radę. E, n, natomiast drodzy państwo, e, no, witam was na, na, na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Midraszy, znajdujący się w Piśmie Świętym. No i y, ostatnio, jak pamiętacie, próbowaliśmy y, przyjrzeć się również samemu zjawisku y, Midraszy. Natomiast, y, tak jak zapowiedziałem miesiąc temu, dzisiaj musimy rozpocząć nasze y, zajęcia od znowuż pewnej... Y, sprawy, którą trzeba przypomnieć, tak? bo wydaje się, że ona być e, ważną, mianowicie chciałbym przypomnieć trochę historii, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu my w ogóle się znajdujemy. E, zanim przejdziemy do księgi Tobiasza, no bo dzisiaj e, mam nadzieję, że tę księgę Tobiasza w jakiś sposób e, no, rozpoczniemy. Mam przed sobą Pismo Święte i y, rzecz rewelacyjną w tym Piśmie Świętym, mianowicie na samym końcu jest taka ta, tabelka, która to tabelka zawiera, drodzy Państwo, y, zestawienie y, po prostu y, historii, tak? czyli co działo się y, kiedy. I to tak jest ustawione, żeby to działo się y, w jakiś sposób do no, współbieżnie, czyli to, co dzieje się w Piśmie Świętym, to żeby miało jakieś odniesienie do y, tekstów, y, do, do wydarzeń, które są y, w y, ówczesnym świecie. I y, mm, pozwólcie, drodzy Państwo, że ja najpierw y, na takiej stronie otworzę, która nie jest naszą stroną. Tylko chciałem przypomnieć, bo jeżeli będziemy mówili o księdze Tobiasza, to musimy zacząć, czy znaleźć y, y, takie miejsce, w którym y, trzeba by y, znaleźć y, Sanna Charyba. Y, drodzy Państwo, y, y, dlaczego muszę go znaleźć? Dlaczego musimy zobaczyć, kiedy on żył? Bo, o tym, bo jest to król współczesny Tobiaszowi czy znaczy w akcji tego tekstu, tak? Otóż no, mam, posiłkuję się tą y, tabelą. I otóż mamy y, san Naharyba, króla asyryjskiego 705 do 681. Tak? Tak jest datowany san Naharyb. Asarhaddon król asyryjski, jego y, następca 681 666. Asurbanipal, król asyryjski, 668-625. Mniej więcej to, to są ci. Co się działo w ten czas w y, Palestynie? Otóż Mamy, drodzy Państwo, upadek Samarii 721, prawda? Jesteśmy w tym czasie. A w państwie południowym mamy rządy króla najpierw Ezechiasza, a potem króla Manassesa. O, i autor księgi Tobiasza lokuje nas właśnie w tym miejscu, tak? Czyli długo przed niewolą babilońską. Znaczy długo, no. No tak, trochę tam długo, znaczy, bo to tak, jeszcze 100 lat chyba do niewoli babilońskiej jeszcze nam zostaje. Dobra. A teraz muszę przewrócić w stronę dalej, ponieważ mówimy o midraszach, które są um, właściwe dla tak zwanego okresu drugiej świątyni. Tak? Co to jest okres drugiej Świątyni? Mówię, żeby przypomnieć, więc proszę mieć mnie za usprawiedliwionego, jak będę powtarzał się. Mianowicie, w stosunku do innych wykładów, które tutaj słuchali, których słuchaliśmy, mianowicie, druga świątynia to ten okres, dosyć tak, ta, ta sama nazwa jest dosyć taka umowna, bo to jest okres pomiędzy. Dekretem Cyrusa, a jak możemy sobie zobaczyć prawda, w, w tej naszej chronologii dekret Cyrusa to jest 538, tak? 538, czyli 100 lat no więcej niż 100 lat później tak. A kończy się ten um, okres drugiej świątyni, um, kończy się w um, czasie, po upadku powstania Barkochby, to już już po yy, Panu Jezusie, mianowicie, a to nawet nie ma w naszej tabelce, tabelka się skończyła na 104 roku, nie wiem dlaczego. Yy, a, słucham? Ale to nie to, przez Tytusa. A to jest yy, 135. Powstanie Barkochby. Tak, tak, świątynia została zniszczona, tylko że, tylko że właśnie to jest, przypominam, że okres drugiej świątyni to jest, znaczy ta nazwa jest nazwą umowną, bo kiedy zaczynał się ten okres, czyli kiedy datujemy y, dekret Cyrusa, to świątyni już nie ma, bo została zniszczona i jeszcze nie została odbudowana. A kiedy kończymy okres drugiej świątyni, to świątyni już nie ma, bo została przez Tytusa właśnie w 70 roku zniszczona. Dlaczego nazywamy to okresem drugiej świątyni? Otóż dlatego, że umysłowość tamtych ludzi koncentrowała się wokół no właśnie świątyni. I tutaj świątyni, którą najpierw próbował odbudować Zorobabel, potem zrobił to Nehemiasz, a potem okazało się, że Herod Wielki po prostu ją przebudował, Czy tak? zrobił z niej wielką świątynię. I to jest ta świątynia, do której został wniesiony Pan Jezus, a potem sam wszedł do tej świątyni. Tak? To jest ta świątynia. Tak? Jesteśmy w tym mniej więcej czasie. I tak jak mówiliśmy poprzednio, to jest czas, który, w którym możemy powiedzieć, że Żydzi żyją w różnych miejscach świata. Tu mamy kwestię, no właśnie tej diaspory, bo w temacie naszego wykładu jest, że to są pisma diaspory. Tak? Ale zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że nawet w tych pismach diaspory. Pojawia się jakieś odniesienie do świątyni jerozolimskiej. Przy czym pojawia się to odniesienie, znaczy tym odniesieniem jest tutaj, tylko wzmianka. To znaczy autorzy tych tekstów najprawdopodobniej nie są w świątyni. W ogóle może nie znają świątyni, tak? a tylko wymieniają świątynię. Czyli można by powiedzieć, że ten, w tym okresie drugiej świątyni mamy sytuację, w której yy, świątynia stanowi najważniejszą sprawę nie tyle yy, fizyczną istnienia narodu wybranego, tylko stanowi najważniejszą sprawę w umysłowości narodu wybranego. Całe życie koncentruje się wokół świątyni jerozolimskiej. Jak zauważymy w, y, y, za chwilę, w tekście Tobiasza, Tobiasz y, no, odnosi swoje działanie y, też do świątyni jerozolimskiej. On jest jakby żyje wokół świątyni. Jeszcze mówi przed wygnaniem. No a okazuje się, że y, Jonasz, na przykład Jonasz, prawda, ma. Y, ten piękny psalm, swój kantyk, gdzie, gdzie mówi, że jak ja, co ja zrobię, żeby dotrzeć do Twojej świątyni, żeby jeszcze ujrzeć Twoją świątynię. Zobaczcie więc, że to nie są teksty, które pokazują świątynię, opisują tę świątynię, tylko to są teksty, które mają wzmiankę o świątyni. tak? I to jest, te, te wzmianki o świątyni, jakoś są dla nas znakiem, no, że autor tych tekstów mógłby nawet tę świątynię, tej świątyni nie widzieć. On po prostu tylko wie, że tam gdzieś w Palestynie jest świątynia i tam w tej świątyni jest Pan Bóg. I to jest dla niego punkt odniesienia. Chociażby żył w Niniwie albo w Suzie, albo gdzie indziej, bądź gdziekolwiek, tak? Zawsze dla niego ta świątynia jest czymś najważniejszym, tym punktem odniesienia. I jeżeli będziemy czytali teksty właśnie z okresu II świątyni, to takich wzmianek znajdziemy wiele. Oczywiście są też teksty, które powstały w samej Jerozolimie, więc one jakby pokazują nam tę świątynię, kult w niej sprawowany, ale te, te teksty, które my op będziemy op opracowywali, będziemy o nich mówili, nie pokazują nam kultu świątynnego, nie pokazują nam, nie wiem, wystroju świątyni, sytuacji, które tam w tej świątyni się działy. To są teksty, które tylko wzmiankują. Jest świątynia. Tak? No i yy, jednym z takich, a jeszcze tu jest ważna, ważna rzecz, żeby się nam to nie uciekło, mianowicie... Przez ten okres drugiej świątyni to nie było tak, że Izraelici byli cały czas narodem niepodległym. Wręcz przeciwnie. Raczej byli właśnie podległym narodem. Tak? Znaczy ciągle komuś, jakiemuś państwu podlegali. Byli to królowie, tak jak władcy perscy, którzy raczej byli tacy, jakby to powiedzieć, ugodowo nastawieni, nie zawsze, nie wszędzie, ale mówię tak ogólnie. Tak? A byli tacy jak potem Seleucydzi, którzy, zwłaszcza Antioch IV, Epifanes, w czasie, który został opisany w księgach Machabejskich, no, którzy czynili prześladowania Żydów. Prawda? To różne tam były, były sytuacje. Ale w tym czasie następuje, drodzy Państwo, infiltracja tego y, intelektualnego dziedzictwa Izraela, infiltracja przez czynniki zewnętrzne, czyli na przykład takim czynnikiem zewnętrznym, który był, wpływał na, na Żydów, jest na przykład prawo, które dany król ustanawia. I tu ja muszę powiedzieć, bo to będzie nam za chwilę potrzebne, że w tym prawie było tak, że niektórzy, na przykład właśnie Antioch IV Epifanes, doszedł do wniosku, mamy to w księdze machabejskiej, drugiej księdze machabejskiej, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie adresu, gdzie Antioch IV Epifanes zabrania chowania Żydów, którzy zostali zabici. Dlaczego? Dlatego, że tak wielką nienawiścią pała do Żydów że mówi, a to niech w takim razie rozdziobią i kruki i wrony, tak? Żeby po prostu to była taka hańba e, dla, dla tego narodu, że on po prostu zostawia ten, ten, e, te zwłoki leżące po prostu e, bez pochowania. I to jest właściwe dla tych królów z czasu drugiej świątyni, nie z pierwszej, to czy to nie spotykamy w czasie yy, przed niewolą babilońską, nie spotykamy takich sytuacji. One są spotykane właśnie w czasach po niewoli babilońskiej, właśnie w okresie II świątyni. I to właśnie takim ostatnim akordzie tej, yy, tego, tego okresu, yy, kiedy zabrania się yy, właśnie chowania złok, yy, yy, yy, żeby po prostu pohańbić tych, tych zmarłych, tak? że po prostu jeszcze bardziej ich schańbić, że oni nie są tacy, nie są tak, nie są ludźmi takimi, których mogłoby uznać za godnych, że mogą być nawet pochowani, tak? A niech ich, prawda, zwierzęta rozszarpią, tak? No, ta, takie podejście też może tutaj być. I to jest sformułowanie, które jest właściwe tylko dla tego czasu, tak? Dla tego czasu drugiej świątyni. No i teraz do tej infiltracji jeszcze wracamy, czyli prawo, tak? Ale także myślenie. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w tym momencie, w okresie, o którym my teraz mówimy, dochodzi do, dochodzi do władzy niejaki Aleksander, syn Filipa, nazywany przez nas Wielkim, tak? Aleksander Wielki. I, drodzy państwo, tenże Aleksander, oprócz różnych rzeczy, które tam zrobił, zostawmy nie, nie, jakby nie chodźmy, bo to nie, nie, nie ten czas, żeby o tym przypominać, ale Aleksander między innymi doprowadził do tego, że wprowadził język grecki, kulturę grecką w tamtym czasie, tak? Czy w tamtym, no, w tych krajach, które podbijał. I ciekawą jest rzeczą, że Kultura grecka przyniosła ze sobą pewne sformułowania. I zobaczcie, drodzy Państwo, jakbyśmy czytali Pismo Święte, tu odwołuję się do Waszej znajomości Pisma Świętego, ale jak czytamy Pismo Święte, to gdzieś właśnie w okolicy Daniela, czyli księgi Daniela, gdzieś później, bo Daniel to jest V wiek, tak? czyli to jest, do Aleksandra mamy jeszcze 100, 200 lat, tak? bo Aleksander to jest tam 300 z kawałkiem. Więc występują takie na przykład sformułowanie jak król niebios. Nie Bóg, tylko król niebios. Tak? I skąd to się bierze? No, literatura podaje, że to jest jakiś tam wpływ właśnie tej, tego myślenia greckiego, tak? wcześniej perskiego, ale pamiętajcie, że Grecy z Persami się dosyć tam żarli nawzajem, to, to, to zostawiam lekturze ewentualnej Państwa, żebyście tam zobaczyli, jak Dariusz z Aleksandrem się, prawda, tutaj wadzili w, na Bliskim Wschodzie. Ale mamy takie sformułowania, które są właściwie tylko dla tamtego czasu. Po co ja to wszystko Państwu mówię? Nie po to, żeby czas zająć. 19 minut mi do tego zajęło. Mówię o tym, drodzy Państwo, dlatego, że stajemy przed problemem, czy przed zagadnieniem datacji Księgi Tobiasza. I gdybyśmy wzięli samą Księgę Tobiasza, no bo trzeba by ją jakoś tam przeczytać, to drodzy Państwo, to są mądrościowe, to chyba nie w tą stronę, to, drodzy Państwo, nie mamy w tej księdze żadnych wskazówek występujących w samym tekście. Nie mamy żadnych wskazówek, które by pokazały nam, jakie to są, znaczy, kiedy ten tekst został napisany. tak? No bo. Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, z rodu Asiela, z pokolenia Neftalego, którego uprowadził do niewoli San Manastar, król Asyryjski z Tiszbe, z miasta leżącego na prawo od kadesz Neftali, w górnej Galilei, poniżej Hazor, poza drogą na zachód z lewej strony Fagor. Strasznie to precyzyjne. A dlaczego? Bo nikt nie wiedział, gdzie to jest. E, po prostu. Więc trzeba było dokładnie powiedzieć, gdzie to jest. No konkretnie, tak? Ale, znaczy co, jesteśmy w tym 8 y, wieku? Po przełom ósmego i siódmego wieku? To no, tak wynika z tego, tego tekstu, tak? Tak ten, tak ten tekst można by na podstawie tego prologu można byłoby właśnie tutaj y, y, datować. Ale to jest y, błąd. Dlatego że w tamtym czasie jeszcze nie było problemu, żeby Tobias chował zmarłych. Tak? A w tej księdze jest problem, żeby Tobias chował zmarłych. Okaz, tak, ale jemu nie wolno było tego robić, tak? I to nam pokazuje, że chyba to Chyba to musiało być końcówka tego okresu drugiej Świątyni, bo to, to, to za czasów salmana Sera tego się nie dało zrobić. A no. po prostu oni nie mieli takich zwyczaju, no. po prostu. Także tutaj w tej pieśni, e, m, kantyku, jakby to powiedzieć, tutaj, e, Tobiasza, czyli hymn dziękczyny Tobiasza, to jest trzynasta strona. Jaka strona? Trzynasty rozdział. E, to, drodzy e, Państwo, mamy tutaj właśnie określenia, takie e, sformułowanie, że np. dusza moja wielbi wielkiego króla. To jest siedemnasty werset tegoż trzynastego rozdziału. Szczęśliwy będę, jeżeli reszta mego roku ujrzy, rodu ujrzy chwałę Twoją chwałę i, uwielbia, i uwielbiać będzie króla niebios Tak? To patrzcie, tu są te sformułowania które są, są właściwe dla tamtego, dla tamtego czasu nie czasów Salmana Sera, tylko dla czasów właśnie no, po Danielu tak? po tym piątym wieku o to mniej więcej tutaj. Słucham? Czyli to jest gdzieś okres około Selecydów, znowuż nie możemy powiedzieć, to jest na, na Antiocha IV Epifanesa właśnie wskazujące. Choć trudno nam też, znaczy mamy duży rozrzut niepewności po prostu. No nie wiemy po prostu, ale to raczej ten czas, a nie czas tego właśnie Salmana Sera, tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, że, że mamy pierwszą rzecz, która nam się tutaj, e, kiedy przeczytamy ten cały tekst, e, m, e, jest to tekst, który m, trudno nam datować, ale to, także to jest tekst, który e, jakby pokazuje e, sytuację archaizowaną, tak? zupełnie archaizowaną, to nie, to nie tak było, to, znaczy to, to nie, nie taka sytuacja, tak? I ktoś po prostu to opowiada. A czym jest Midrasz? Przypominam, opowiadanie budujące na motywach religijnych. A co tam jest z tym opowiadaniem budującym? A to tylko ten wiek, który nam napisał, tak? Autor ma tu zupełną swobodę wymyślania wątków jakichś wątków tych, tych, tych poszczególnych spraw, które znajdują się w tekście właśnie jego księgi, tak? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że ta, ta, to nasze sięgnięcie do historii tu jest dla nas rzeczywiście istotne, rzeczywiście ważne. Żebyśmy zobaczyli, autor, jest różnica pomiędzy tym, co autor przedstawia nam, a to, co ujawnia swoim językiem. Podobnie, zobaczcie, mówimy o tej Jerozolimie. Mówiłem, że tam ta Jerozolima jest taka ważna. W tym kantyku, na przykład w tym kantyku, bo w innym, kilku miejscach innych też, w tym kantyku y, y, Dobiasza mamy na przykład takie y, stwierdzenie, że y, bramy Jerozolimy będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdów, wszystkie mury Twoje z drogich kamieni, wieże Jerozolem będą zbudowane ze złota, wały ochronne ze szczerego złota. E, ulice Jerozimy wyłożone będą rubinem i kamieniami z ofiru. Bramy Jerozimy będą rozbrz, rozbrzmiewać pieśniami wesela, a wszystkie Jego domy od, od, od, zawołają Alleluja. Niech będzie błogosławiony Bóg Izraela. Niech będzie błogosławiony Jego imię. Tak? Jerozolima jest tutaj odbudowana. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Jak to odbudować? Znaczy, kto, kogo tutaj zburzył, tak? Gdy to było za Salma Nassera, to świątynia jeszcze stała. To dlaczego tu jest napisane, że to jest odbudowane? Rozumiecie Państwo, mamy takie, takie po prostu trudności, ale pokazują one nam tylko, kiedy autor ewentualnie mógł żyć. Natomiast em, no, nie jest to prawda. Ktoś może tu powiedzieć, jak to, proszę księdza, w Piśmie Świętym nie ma prawdy? To znaczy, no jest tylko pytanie, o jaką prawdę pytamy, tak? Na pewno nie o prawdę historyczną, tak? Bo jest to, my wiemy, jaki jest rodzaj literacki tego tekstu. To jest midrasz, tak? Zmyślone opowiadanie na jakichś motywach, tak? Tutaj, Opowiada, wymyślona historia. Po co? Żeby właśnie pokazać jakąś prawdę religijną, tak? Jeżeli ktoś chce, żeby to porównać do bajek naszych, proszę bardzo, czy bajka o czerwonym kapturku pokazuje nam prawdę? No tak, pytanie jest, jaką prawdę chcemy tam znaleźć, tak? Na pewno nie prawdę o wilku, prawda, i, i e, tej e, dziewczynce, prawda, to... to to nie ta prawda, tak? A jaka prawda? No, że prawda ta... Yy, słucham? Tak, no chciałem to pan szerzej powiedzieć. <grym i zainteresować> tak, ujął tak syntetycznie, dziękuję bardzo. Tak, no o to chodzi, no bo tam jeszcze chciałem tego leśniczego wprowadzić, i tak dalej, no, że, że wszystko jednak wychodzi na dobre, o! tak, Czyli jak pan powiedział, dobro zwycięży. Super, super sprawa, prawda? I teraz jaką prawdę nam ta bajka o Czerwonym Kapturku pokazuje? No właśnie taką, tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że pytanie na terenie Pisma Świętego i są na terenie w ogóle literatury, o to, jaką prawdę nam autor pokazuje, jest pytaniem bardzo ważnym I w momencie, kiedy mówimy o Midraszach, nie możemy pytać o prawdę historyczną. Znaczy, my powinniśmy ją pytać, żeby właśnie wiedzieć, że to nie jest w tym czasie, tak? ale na, na, o tym czasie, który yy, nie zostało napisany, w tym czasie, kiedy autor, który autor opisuje, ale drodzy Państwo, no, musimy szukać innej prawdy, jakiegoś budującego przykładu, czy budującego, yy, no, budującej jakiejś informacji, która tu jest przekazywana dla nas w tej właśnie yy, yy, księdze, tak? Czyli jeżeli by komuś z was, drodzy Państwo, ten wykład, czy ten czy inny wykład jakoś w głowie tam zamącił, że tym Piśmie Świętym nie ma prawdy, to nie o to mi chodziło, naprawdę nie o to mi chodziło. Nie, nie pisać do biskupa, Nie, nie pisać biskupa. Nie, nie, nie, nie, nie. Ale rozumiecie Państwo zagadnienie, tak? Zagadnienie rozumiecie. Szukamy prawdy, ale jakiej prawdy? Na pewno nie prawdy historycznej, bo to jest po prostu zmyślone opowiadanie na motywach religijnych i pokazujące nam jakąś prawdę o czymś. Jaką prawdę o czym zaraz dojdziemy. No mamy przed sobą kilka tych rozdziałów. Na pewno o zbawieniu, tak? ale jakim zbawieniu? Jak to wygląda? No zobaczmy, przyjrzyjmy się temu właśnie temu tekstowi. Czyli zajmijmy się tekstem Tobiasza. Tak? Wejdźmy już do tego tekstu Tobiasza zagadnienie, które jest bardzo ciekawe ale ja go tylko tutaj wspomnę i zostawię bo musiało by być na następnych kilka wykładów tak? mianowicie ciekawą rzeczą jest to, że mamy generalnie, generalnie trzy warianty tekstu Księgi Tobiasza wariant aramejski wariant hebrajski i najdłuższy wariant grecki, najlepiej zachowany, tak? I drodzy Państwo, czasem jest to tak, że są, nie, jest to jedyne, nie jest to jedyna księga, gdzie tak właśnie jest e, pokazane. Jak pewnie czytacie e, księgę Daniela, to też zauważycie tam, że w, w jakichś fragmentach jest e, numer jakiś tam 3, 1, A, B, C, D, E, F, G, H, prawda? Tak jakby inna numeracja nam szła, tak? bo autor, wydawca naszego tekstu Pisma Świętego, po prostu chciał pokazać nam no, warianty tego tekstu. Tak? No, też tutaj w tych midraszach my do tego jakoś do, dotkniemy tego, tego zagadnienia. Jak mówię, no tu jest zagadnienie trochę dłuższe, trzeba by trochę po... bardzo ciekawe zresztą, ale pozwólcie, że ja go zostawię, bo tylko sygnalizuję, że ono jest, a warto byłoby tam do niego podejść. Natomiast no, nie mamy na to w tej chwili e, czasu. Mamy wariant, mamy wariant ten, który mamy przed sobą tutaj, ja mam akurat trzecie, czwarte wydanie Biblii tysiąclecia, więc e, posługujemy się e, tutaj tym, tym tekstem. Drodzy Państwo, yy, dobra, o czym ten tekst jest? Otóż, w tym tekście są, moim zdaniem, dwa ważne teksty. Pierwszy tekst znajduje się, odwracam jedną kartkę, i dopiero na trzeciej kartce mam to. Mianowicie, moim zdaniem, cała księga czy taka księga, gdzie zaczynamy cokolwiek rozumieć z tej księgi. Zaczyna się w trzecim rozdziale, werset szesnasty. I o tej godzinie modlitwy obojga zostały wysłuchane, wo, została wysłuchana wobec majestatu Boga. To jest początek księgi. Tak? Wszystko inne, tak bym to sugerował Państwu, wszystko inne, co jest przed trzy 16 jest omówieniem powiedzeniem człowiekowi słuchaj żebyś ty widział o co tu chodzi to ja ci teraz opowiem tutaj tak wyjaśnię tak takie rozumiecie wyjaśnienia tak cała księga cała, cała fabuła tej księgi można powiedzieć całe te no, wydarzenia które, które tu są dla nas najważniejsze zaczynają się właśnie w 3,16. 16. a gdzie się kończą drodzy państwo no właśnie kończą się gdzieś na tym rozdziale 13, tak? kiedy Tobiasz wielbi Pana Boga. Tak? Wielbi Pana Boga za to, co się stało. Tak? Znaczy, To jest jakby podsumowanie. I jeżeli tak mamy to zrobione, to drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, że w takim razie autor tejże księgi musiał sobie, znaczy on wymyślił jakąś fabułę, tak? Ona się zaczyna, ta fabuła, gdzieś w rozdziale właśnie trzecim, tak? To teraz zobaczcie, dlaczego on pisze rozdział pierwszy, drugi, no i początek trzeciego. Dlaczego? Dlatego, że ta fabuła, która jest w trzecim rozdziale się zaczyna, gdyby nie było tych rozdziałów jeden, dwa, i tam fragment trzeciego, byłaby niezrozumiała, tak? Dlaczego byłaby niezrozumiała? No bo ci ludzie, którzy tam żyli, czy auty, adresaci tego tekstu, no nie za bardzo jakby chwytają tego kontekstu, tak? To tak, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć, nie wiem, człowiekowi niewierzącemu, dlaczego w Wielką Sobotę zapalamy świecę paschalną. Tak? No, samo zapalenie świecy paskalnej, pamiętacie, liturgii Wielkiej Soboty, jest od ognia, prawda, poświęcenia i tak dalej. i tak dalej. Ale żeby powiedzieć człowiekowi, no, a co wy robicie? Tak? To zobaczcie, trzeba by powiedzieć na początku dużo przed, tak? Co to znaczy? Znaczy, pokazuje mechanizm co to znaczy? Znaczy, że ten, który to słucha, ten, który to widzi, nie wie, o co tu chodzi. tak? Co jeszcze nam, w tym miejscu, zwracam Państwa uwagę na to, co nam wskazuje, że autor pisze dla ludzi, którzy nie za bardzo wiedzą, co to znaczy być Żydem, co to jest Jerozolima, co to są dziesięciny, co to jest to... Cała ta sprawa jest dla, niego, dla nich nieznana. I nagle widzą jakąś, jakiegoś cierpiącego bo człowieka, no i mówią, ale dlaczego? Co się stało? To Byłoby to niezrozumiałe dla tych ludzi, gdyby nie rozdziały właśnie jeden, dwa i tam te fragmenty trzeciego. Tak? Świadczy to o tym. Powtórzę już na koniec te, tego wątku, że świadczy to o tym, że, aut, że adresaci nie wiedzą, o czym mówi autor. Co nam potwierdza, wróćmy do samego początku, no te bardzo ściśle precyzyjnie pokazane, pochodził z triżbę leżącego na prawo od Kadesz Neftali, w górnej Gajlei, poniżej Hazor, poza drogą, na zachód, z lewej strony Fagor. To bardzo precyzyjne sformułowanie. Ale dlaczego tak zostało to powiedziane? Bo ci ludzie nie wiedzą, gdzie to jest. Tak? Oni po prostu nie wiedzą. Dlaczego nie wiedzą? Bo oni w Jerozolimie nie mieszkają. Oni w ogóle w Palestynie nie mieszkają. Tak? A gdzie oni mieszkają? No, prawdopodobnie gdzieś w Międzyrzeczu. Znaczy, nie tym podlaskim, Podlaskiem, podlaskim ani w Wielkopolskim, tylko w Międzyrzeczu, to znaczy Mezopotamii, tak? Między rzekami. Mezopotamos, tak? Dobra, a więc, drodzy Państwo, zobaczcie, że to nam pokazuje adresatów tego, tego tekstu. Pokazuje nam, do kogo autor pisze ten tekst. I widzimy już, że to jest specyficzna grupa, tak? Grupa żyjąca w, od, w diasporze, grupa żyjąca daleko od Jerozolimy. Możemy się domyślać, jakimi hmm, problemami, z jakimi problemami mogłaby się ta grupa spotkać? No na przykład takimi, że są wokół otoczeni poganami, którzy mają swoją religię. Dość prosto jest, czy tak się wydaje, że dość prosto, e, przejąć religię pogan. tak? Dość prosto jest... E, e, zadawać pytanie, że no, a po co Wy składacie te ofiary, a co to jest ta dziesięcina, a, a, a dlaczego to jest tak, dlaczego oni tak mogliby zadać pytanie, no bo ich tam nie ma, oni nie mają tego działania, tak? To tak jak, drodzy Państwo, wytłumaczcie komuś, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych albo z Anglii, wytłumaczcie, co to znaczy, że w Polsce się załatwiło coś. rozumiecie, to trzeba siedzieć w Polsce, prawda i wiedzieć, co to znaczy załatwić tak nie, nie, nie ukraść, nie, nie, nie, nie nie ukradłem, broń Boże, załatwiłem tak to nawet było takie sformułowanie, które nobilitowało człowieka, ja coś załatwiłem tak ale wytłumaczcie to innym ludziom dla których to jest zupełnie prawda Miałem taką sytuację, kiedy, kiedy byłem w takim wykładzie z klerykami tutaj w naszym seminarium archidiecezji w Krakowskim Przedmieściu i tam oprócz kleryków naszych tutaj warszawskich byli także zakonnicy, a między innymi bazylianie z ulicy Miodowej, tak? Czyli w większości ludzie z Ukrainy. Niekoniecznie, ale z Ukrainy. tak Oni znają język rosyjski. Tak mi się wydaje. bo Może znają też tylko ukraiński sam. Ale mówię, że tam jakaś sprawa była, żeby właśnie pokazać niuanse językowe. Mówię tym ludziom, pytam, co to jest pachmielie. Pachmielie. To jest... No to teraz to tak możemy powiedzieć. Znaczy jeżeli wczoraj było dobrze, to dzisiaj jest pachmielie. A jeżeli wczoraj było płocho, to dzisiaj ja dobrze się, dobrze się czuję, prawda? Pachmielie to jest ten stan, który człowiek ma po wypiciu wiadra wódki na przykład, tak? I mówię tym, prawda, klerykom, tym chłopakom, które tam siedzą, studentom moim. I ja patrzę, że śmieją się tylko, kiedy ja pytam, a co to jest pachmielie? Zaczynają się śmiać się tylko ci, którzy znają rosyjskie. Dlaczego? No bo im nie trzeba tłumaczyć, co to jest pachmielie. Tak? Jeszcze można by zadać, co to znaczy besiedować, prawda, po rosyjsku. Tak? To właśnie jest jakby efekt biesiedowania, to jest właśnie to pachmielie. Tak? I to musi być razem złożone, gdyby, żeby to było życie takie porządne, no, tak to mówią y, ci, którzy są związani z językiem niemieckim. Natomiast tu trzeba duszę rosyjską znać. To, to jest trochę więcej niż katz. To jest taki... No, to jest wykład, z, y, drodzy Państwo, Starego Testamentu, więc pozwólcie, że nie będę wchodził w y, niuanse. Niuanse w ogóle, to jest stan ducha, tak? Ale przetłumaczcie to na inny język, bo o to mi chodzi, no. Rozumijcie, to po prostu są takie sytuacje, których się nie da przetłumaczyć i dlatego autor... Wszystko to, co nam teraz tu mówi, to jest jakby zarysowanie, znaczy w tych rozdziałach 1, 2 i na początku 3, to jest takie zarysowanie, zarysowanie yy, no właśnie yy, rzeczywistości, w której kolega Tobiasz starszy się znalazł. Znajdujmy go Tobiaszem seniorem, bo będzie jeszcze Tobiasz Junior, tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, on się, w jakiej sytuacji on się znalazł, dlaczego on jest, on jest taki, dlaczego to, to mu się stało, tak? No więc, po co to autor pisze? No ale teraz zapytajmy dobrze, a co mu się stało? Znaczy, co się stało, co z nim jest tutaj? Otóż, yy, drodzy Państwo, yy, mm, Co mu się stało? No, najpierw to jest to, że on okazało się, że był człowiekiem, który piastował wysokie stanowisko na dworze e, króla, tak? e, ale będąc na dworze króla e, był jednak człowiekiem, który m, trzymał się bardzo mocno prawa mojżeszowego. Czyli starał się spełniać te 613 nakazów i zakazów, które znajdują się od na początku bud stworzył niebo i ziemię do końca księgi powtórzonego prawa. tak? To, to starał się robić. Tak? Tam jest te 613 e, e, tych przykazań. E, i, I ta jego pobożność przedstawiona tu jest z pewną... Przesadą. Zobaczmy. Kiedy on był jeszcze przed wygnaniem, tak? E, wielu jego. Gdzie to jest? E, o. W... Wcześniej, wcześniej, wcześniej. No dobrze, zacznę od czwartego wersetu. Kiedy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela byłem wtedy jeszcze młodzieńcem, całe pokolenie Naftalego, mojego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mojego ojca. Rozumiemy, dlaczego był podział państw na państwo południowe państwo północne. I od miasta Jerozolimy, które wybrane było ze wszystkich pokoleń Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleń Izraela do składania ofiar. Tam była świątynia, w której, w której mieszka Bóg i zbudowana dla wszystkich pokoleń na wieki, tak? mamy to odniesienie do świątyni, Wszyscy moi bracia i dom Neftalego, mojego przodka, składali ofiarę Cielcowi, który uczynił Jeroboam, król izraelski w Dan i na wszystkich górach Galilei. Tak no było tam, że Jeroboam w Betel i w Dan postawił posągi Cielca, który miał wyrażać Jachwę, pokazywać Jachwę, ale to był ten kult nieprawy. Szósty werset pierwszego rozdziału. Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na, świętą, na święta do Jerozolimy, jak jest przypisane w nakazie wikuistym dla całego Izraela. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, on idzie do Jerozolimy sam, ale to niemożliwe, żeby on już sam szedł. Zobaczcie bowiem, co on ma ze sobą. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną bydła i z pierwszą wełną owiec. I teraz, dawałem to kapłanom, synom Aarona, na ołtarz. Synom Zaślewiego, pełniącym swą służbę w Jerozolimie, dawałem dziesięcinę ze zboża, wina, Oliwy, jak również drzewa granatu z i innych drzew owocowych. Tę drugą dziesięcinę upłaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem i tam i składałem ją co roku w Jerozolimie. Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem im co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w prawie mojżeszowym przepisu i stosownie do polecen debory, matki Ananiela, mego ojca, ponieważ ojciec mój umarł, pozdrawiając mnie sierotą. O. Zobaczcie, drodzy Państwo, zatem, że to jest człowiek, który pełni prawo, ale pełni prawo w sposób taki, no... Nawet z nadmiarem. Pamiętacie coś o trzeciej dziesięcinie, o jakiejś drugiej dziesięcinie? Pamiętacie? Bo ja czytałem kilkakrotnie yy, prawo mojżeszowe, nie znalazłem tam dziesięciny drugiej, trzeciej. Nie, nie, nie było czegoś takiego. Ale być może jest tak, że te, te sformułowania druga, trzecia dziesięcina są po prostu pokazaniem, że ten człowiek no właśnie, jakby tak był przekonany do tego, żeby był człowiekiem tak bardzo zaangażowanym w prawo mojżeszowe, w pełni tego prawa mojżeszowego, że aż nad to dawał. No bo zobaczcie Państwo, jak on szedł sam do Jerozolimy, Ile tych zwierząt, tych pakunków musiał przenieść? On jest poddan na prawo od Hazor, nie, na lewo od Fagor, przepraszam. Więc zobaczcie, to jest sama północ Jerozolimy. On idzie na dół, północ Izraela, idzie na dół i musi wszystko to przynieść tym, tym właśnie, którym ma dawać tą, tą dziesięcinę. No dobra, ale nie mógł sam tego zrobić. No. Dziesięć zwierząt, czy tam ile, no, musiał to przewieźć. Więc sformułowanie, że on sam szedł, to jest tylko takie podkreślenie, patrzcie, jaki był pobożny człowiek, tak? Przekręcam trochę kartkę dalej, bo pamiętacie państwo, tam on za nie widział. Jego żona zaczęła pracować, przędła tam wełnę i dostała od tego swojego tam, no kogoś, dostała, drodzy państwo, te, tego koziołka, tak? I y, y, y, okazało się, że y, jako dostała tego koziołka To y, ten y, Tobiasz senior mówi tak Zawołałem wtedy żonę moją i powiedziałem jej To jest 2.13 Skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Oddaj go właścicielom Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży tak? Zobaczcie więc, że, on, yy, że pokazany on jest tak, że ta jego yy, pobożność jest lekko przesadzona. Znaczy, Tak byśmy to dzisiaj określili, prawda? Ale po co autor to zrobił? Po to, żeby nam pokazać, że ten człowiek naprawdę chciał spełniać yy, Boże przekazania. Tak? Że on jeszcze jakby nad to coś dodawał. Że on nie pozwalał sobie na żaden sposób, na ani w lewo, ani w prawo. On był taki dokładnie y, trzymający się trzymający się y, y, no, linii prawa Mojżeszowego, tak? Dokładnie, nie było, nie było nic innego tu. Dla, w jego życiu nic innego nie było, tak? Musiał się trzymać prawa. Dlatego również przekraczał, y, przekraczał polecenia, tak? tego zabronienia, te polecenia, które zabraniały chować tych zmarłych, tak? On po prostu to przekraczał. Dlaczego? Bo był bardzo ściśle związany z prawem mojżeszowym, tak? Zobaczcie, jakiego człowieka nam tutaj ten tekst pokazuje, tak? Jak bardzo prawego, jak bardzo wspaniałego. I pokazuje ten tekst, pokazuje tego człowieka ludziom, którzy właśnie, no, byli daleko od Jerozolimy, w środowisku obcym. Jaki wniosek można by z tego wyciągnąć? Po co nam autor, a czy nam, ta czy tamtym czytelnikom, po co autor to wszystko pokazuje? No właśnie po to, żeby tym ludziom jakby włożyć w głowę, słuchajcie, to jest ważne, tak? To jest ważne. Trzymajcie się prawa mojżeszowego. Patrzcie, Tobias tak bardzo, yy, no był związany, tak bardzo y, był y, przywiązany do prawa, pełnił prawo, tak bardzo, zobaczcie, wy powinniście go też naśladować, tak? No ale, wiecie Państwo, no, bywa różnie, mianowicie, to różnie, to jest tak, że, jak to polskie przysłowie mówi, raz wo na wozie raz pod wozem, tak? Bo okazało się, że życzliwi donieśli i król no, jakoś odrzucił, prawda, zdegradował tobiasza seniora. Gorzej, okazało się, że on zaniewidział, po prostu łajno. Ptasi, ptaka spadło mu na, na oczy, tak? I po prostu wypaliło, tak? I teraz już on zupełnie za nie widział, już zupełnie nic, nic nie potrafił zobaczyć. I jakby problem, który teraz się pojawia, nazwała czy wyraziła żona Sara, żona Tobiasza w tym właśnie drugim rozdziale. W wersecie 14 pyta ona, kiedy mówi, odpraw tego koziołka, prawda, bo tam ona mówi, gdzie są teraz Twoje ofiary, gdzie są Twoje dobre uczynki, tak? Czyli patrz, Ty tak byłeś wierny Panu Bogu, tak z Panem Bogiem byłeś blisko, tak Panu Bogu wierzyłeś, no i po co to wszystko? I tu, drodzy Państwo, można by powiedzieć, że mamy pytanie, które, na które chcę odpowiedzieć, czy pytanie, które zostało sformułowane w tym miejscu, ale to jest pytanie, na które chce odpowiedzieć autor tego tekstu. To jest pytanie tych ludzi, którzy żyją wokół niego. Warto yy, Boże przekazania spełniać? Czy warto to robić? I teraz autor nam pokazuje, no patrzcie, rzeczywiście to jest taki problem, czy warto to robić, tak? My mamy już, drodzy Państwo, w Piśmie Świętym taką odpowiedź, znaczy dotknięte te, te, tego rodzaju zagadnienie, przede wszystkim księdze Hioba, tak? Mamy Hioba, który, który był sprawiedliwy, dobry i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że ten dobry, sprawiedliwy człowiek zostaje po prostu no, ukarany, tak? Okazuje się, że podobną sytuację ma kolega Tobiasz Senior, tak? I, drodzy Państwo, no, pytanie jest takie, no, no, to, czy, to czy Bóg jest niesprawiedliwy? To znaczy, że Bóg jest Bogiem, który, który nie patrzy na to wszystko, co ten człowiek zrobił? No, to jest pytanie, tak? I to pytanie jest, no, poważne. Znaczy, chcę podkreślić wagę tego pytania, tak? Bo to nie jest tylko pytanie tamtych ludzi żyjących w diasporze, to jest pytanie także i nas, także XXI wieku, tak. Yy, więc, yy, drodzy Państwo, no widzimy, jak bardzo, znaczy widzimy cel, dla którego autor nam ten tekst pisze, tak. On chce po prostu ludziom, którzy są wokół niego, chce po prostu coś powiedzieć, jakąś sprawę, Poruszyć tak? Ale tu mamy jeszcze tu Na tym można by zatrzymać i powiedzieć yy, Znamy księgę Tobiasza, więc wiem To się wszystko kończy happy endem Więc yy, można powiedzieć, że patrzcie Okazuje się, że to ta pytanie O te yy, ofiary Gdzie twoje dobro, gdzie twoje dobre uczynki Zostaje po prostu wyjaśnione Proszę bardzo, Bóg tutaj no, Rozwiązuje sprawę tak? Bóg jest, Bóg jest sprawiedliwy tylko to nie tylko ten problem tu jest pokazany, bo drodzy Państwo, jest tu pokazany także yy, inny problem. Problem człowieka, czyli jakby wchodzimy głębiej w człowieka, nie tylko taki zewnętrzny problem przestrzegania prawa i nagrody lub kary za to przestrzeganie prawa. Problem dotyczy człowieka i myślę, że tu jest coś bardzo ciekawego, no bo jeżeli pokazuje nam autor człowieka, to znaczy, że, że, że właśnie chce tak trochę głębiej dotknąć duszy ludzkiej, tak? Mianowicie Tobiasz mówi tak, bardzo się zasmuciłem, wyzdychałem, płakałem, zacząłem wśród zwestnień, tak się modlić. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego spoczynku. Nie odwracaj twego oblicza ode mnie, panie, ponieważ dla mnie jest lepiej umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu i słuchać szyderstw. To jest 3,6. 3, tak, 3, 6. Tak? Czyli zobaczcie, że, że stajemy wobec. Autor nam pokazuje człowieka, człowieka, który. który też już ma dość. Tak? Człowieka zrezygnowanego, człowieka przegranego, człowieka, który nie ma, już właściwie nic nie ma, tak? No już koniec, już. Potem on się dopiero przypomni, aha, zaraz, to ja mam pieniądze zostawione tamu tego mojego e, pociotka, jak on się nazywał, ten jego... No właśnie, gdzie to jest? O, o, o, o, przepraszam bardzo. Tak, tak, ja nie tu szukam. <laughs> przepraszam bardzo. E, e, mianowicie, mianowicie e, tam zostawił u niego, drodzy Państwo, kilka worków z kilkoma talentami e, e, srebra czy złota, no, tak. Pieniędzy, tam jest on, on teraz żyje w ubóstwie, a, tam mam pieniądze, przypomniał sobie, tak. No, ale to jest tam potrzebne przy okazji do tego, żeby w ogóle jakakolwiek fabuła tu była. Ale ważne jest, że ten człowiek, zanim sobie przypomniał, bo to jeszcze sobie nie przypomniał, to, drodzy Państwo, najpierw on mówi, że mają wszystkiego dosyć. Czyli można by tutaj stanąć przy takiej sytuacji, kiedy człowiek pod wpływem trudów swojego życia, pod wpływem cierpień tego swojego życia, Staję wobec sytuacji, która jest niezależna tak naprawdę od prawa mojuszowego, tylko od tego, od odpowiedzi na pytanie, jest Bóg w moim życiu czy nie ma Boga w moim życiu? Mam ufać Bogu czy nie mam ufać Bogu? Tak? No i um, Tobiasz Senior mówi, lepiej dla mnie jest umrzeć. Tak? Lepiej dla mnie jest umrzeć, już e, nasyciłem się męką, już nasyciłem się e, e, e, prawda, tym cierpieniem. Panie Boże, skróć mi życie, zabierz mnie, tak? Zwróćcie, że to jest człowiek zrezygnowany, ten człowiek już nie ma nic, tak? już, już wszystko mu jakby z życia uciekło, tak? Nawet jego żona przeciwko niemu, prawda, spiskuje. No, no, straszne, słuchajcie, żeby żona jeszcze. Żeby nadać jeszcze większemu go dramatyzmu tym rozważaniom, autor nas nagle przenosi do Egbetany w Medii, czyli o wiele bardziej dalej na wschód. Tak? My jesteśmy w Niniwie, a to jeszcze bardziej na wschód, w kierunku dzisiejszego Pakistanu, tak? tam, tam, w tamtą stronę. Tam Sara, córka Raguela, tego, tego właśnie, co jej tam zostawił, to tam, prawda, je, jest tam te pieniądze tam u niego, również słyszała o Belgii, słowa o Belgii od jednej ze służących swojego ojca. Ta Sara tutaj wyskakuje królik z kapelusza, znaczy nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i tak dalej, ale wiemy, one, te, te, ten opis jest tutaj w przed szesnastym wersetem trzeciego rozdziału, więc w związku z tym rozumiemy autora, który chce nam wprowadzić wszystko na jakby naszą scenę, wprowadzić wszystkie elementy, żeby potem rozwinąć akcję, tak? No więc musi w jakiś sposób tę Sarę wprowadzić, tak? no, no musi. A że ona z niczym nam się tu nie, nie, nie, nie pokazuje? No to trudno, no to po prostu, tak autor wprowadził. No. I teraz, na czym jej problem polega? Otóż problem jej polega że, na tym, że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabijał zły duch Asmodeusz, zanim y, była razem z nimi, jak to jest właściwie dla żon, Służąca jej mówiła: To ty zabijasz swoich mężów. A pamiętajcie, że, że yy, dla kobiety tamtego czasu yy, no, największym błogosławieństwem, największym spełnieniem było mieć dzieci. Ale jeżeli nie miała męża, to znaczy miało siedmiu mężów, którzy umierali natychmiast po ślubie, no to, to rozumiecie, że ona była dosyć, jakby to powiedzieć, przybita. Tak? Że to było takie. No, no już, no już właśnie nie wiadomo, co jest. No, no już nie wiadomo, tak? Ty zabijasz mężów. Oto już siedmiu z, yy, za siedmiu byłaś wydana i do żadnego nie, otrzyma, od, żadnego nie otrzymałaś imienia. Dlaczego nas karzesz za swoich mężów, skoro oni pomarli? Odejdź zatem z nimi, tak? No i, yy, i okazuje się, że... Yy, Mówi ta właśnie Sara, e, mówi, piętnasty e, werset, a jeżeli nie podoba Ci się, jeżeli nie podoba Ci się, tam już siedmiu mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej, a jeżeli nie podoba Ci się, odebrać mi życia, to posłuchaj, panie, jak mnie ubliżają. Tak? I tak się kończy werset 15, 3,15. Tak? Tak się kończy werset 3,15. Czyli znowu zobaczcie, przedstawiona jest znowuż osoba, która jest znowuż też u kresu swojej yy, wytrzymałości. No, no wreszcie. Kiedy to się wreszcie skończy? No, no wreszcie, kiedy jeszcze... jeszcze muszę słuchać, jak mi nie, e, niewolnicy tam coś, prawda, tutaj dogadują, tak? I jeszcze, jak nie czytałem tego, ale jeszcze, e, jakby utyskują mojemu mężowi, nie, ojcu, prawda, mojemu. Że, co ta córka prawda jest tutaj, także wiecie no, no i dla Sary się wszystko zawaliło już nie ma e, zupełnie e, żadnej sytuacji która by ją e, radowała tak? ona jest skończonym człowiekiem tak? i jedno i drugie prosi Pana Boga o śmierć tak? no i czytamy początek moim zdaniem początek księgi Tobiasza 16 wiersz wiers, werset trzeciego rozdziału i tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. Zastanawiałby się ktoś, no, to znaczy co, Pan Bóg ich zabił? Nie, nie, nie. I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Tak? Bóg w tym właśnie momencie posyła właśnie tego, tego archanioła Rafała. Tobiasza, aby mu zdjąć biełmo z oczu, tak aby oczyma swoimi znów oglądał światło Boże i Sarę, córka Raguela, aby dać ją Tobiaszowi, synowi Tobiasza, za żonę i odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ Tobiaszowi przysługuje prawo otrzymania ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy pragnęliby ją poślubić. Znowu wchodzimy w prawo izraelskie. W tym czasie powrócił Tobias z podwórza, swego domu, a także Sara, córka Arleguela, zeszła z górnej izby. I mamy zmianę miejsca, tak? Zmianę miejsca akcji. Teraz zasłona się zasmyka, prawda? Następuje przedekorowanie sceny, zaraz się znowu roz, roz, e, otworzy i będziemy mieli e, następny akt, tak? Na razie ten akt się zamknął, tak? On on, to znaczy Tobiasz senior, wraca z podwórka, idzie do domu, Sara schodzi z tej izby, gdzie właśnie e, przeczyła na swoje życie, tak? I mamy to, to podkreślam, tą to, to zmianę miejsca, tak? Zmianę miejsca. Ta zmiana miejsca jest zmianą, która jest zmianą e, okoliczności, akcji, to jest, wszystko się teraz zmienia, tak? Od tego momentu następuje przesunięcie wszystkiego, przy czym, drodzy Państwo, właściwie tak naprawdę na czwartym, na tym trzecim rozdziale, na 16 i 17 wersecie, tak naprawdę księga powinna się skończyć, bo właściwie autor już nam powiedział, co chce powiedzieć. Znaczy, o czym o tym ta księga będzie, tak? Więc zobaczcie, że, że ten cały trzeci rozdział, 1, 2 i 3 grają tu rolę takiego właśnie zagajenia, tak? Wprowadzenia, tak? I to jest wyraźnie oddzielone od całości dalej, właśnie tym, z tą zmianą miejsca. Jedno schodzi z góry, drugie wchodzi do domu i proszę bardzo, i modlitwa ich została wysłuchana, bo zostaje posłany Rafał. Tak? No, tu zróbmy kropkę, tak? bo żebyśmy mieli co następnym razem powiedzieć, a jeszcze mamy chwilkę czasu do powiedzenia, znaczy, yy, kilka rzeczy, które musimy powiedzieć tutaj w tym wszystkim. No szkoda, że tu nie ma księdza Waldemara Linkę. No szkoda, słuchajcie. On napisał, dlaczego? Bo on napisał pracę habilitacyjną na temat księgi Tobiasza. I tak ja się zastanawiam, dlaczego ja to muszę mówić, jak on jest specjalistą od tego tutaj. Właśnie, ta, ta, jest ta książka do kupienia. Zresztą bardzo ciekawa, bardzo ciekawa jego książka. Waltka. Między innymi on tam porusza taki bardzo ważne, ważne zagadnienie. Odsyłam do tej książki, bo naprawdę jest to zagadnienie ważne i ciekawe. Mianowicie, gdzieś w okresie drugiej świątyni pojawiają nam się, pojawiają nam się na arenie tekstu Pisma Świętego aniołowie i demony. tak? Mamy więc angelologię lub demonologię. I wydaje się, że trzeba właśnie było, żeby Izraelici doświadczyli ludów, które były, pochodziły ze wschodu, właśnie Asyryjczyków, Babilończyków, Medów, Persów, żeby oni mogli zaasymilować tych właśnie no, tych, tych, tych aniołów, tak? czy te duchy, tak. Wcześniej tych duchów nie ma za bardzo, tak? Raczej one są, znaczy, no Izajasz na przykład widzi te duchy, tak? E, świątynia wypełniała się dymem, serafiny wołały jeden do drugiego, kadosz, kadosz, tak? Pamiętacie Państwo, szósty rozdział e, Izajasza. E, widzimy, drodzy Państwo, e, ludzi, którzy są, e, nie ludzi, anioły, które są u Ezechiela, które doprowadzają do zniszczenia świątyni, tak? Ale zobaczcie, że to nie są aniołowie, którzy mają bezpośredni kontakt z człowiekiem. Wprawdzie to coraz tam jest, że był anioł, który mówił do mnie, tak? Ale to raczej był taki anioł, który był, no nie angażował się w życie człowieka. Tak? Był, był z boku. Raczej te aniołowie, którzy są tacy bardziej wytłumaczący y, ludziom wizję, to jest już po niewoli babilońskiej. To pięknie ze Samuela. To jest, jest aniołem posławnym przez Pana do ukarania Izraela za swój powszechny Belga. Tak, i tym aniołem jest Zaraza. Nie, ale... No i jest to napisane, że to anioł, tak? ale my nie wiemy jak on wygląda nie wiemy bo oni po prostu nie mieli, oni mówili o aniołach znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że oni nie mieli pojęcia anioł, tylko że jak ten anioł miałby wyglądać jak on miałby działać to jest dopiero po po tak? ale też tego anioła nie widać anioł po prostu, wiemy, że anioł o anioł, tak ale jak, gdzie, co? Tak, znaczy, nie, nie jest to określone, to są tylko takie, takie wiecie, no, no, no wrzucone rzeczy, tak? Natomiast cała angelologia e, dopiero teraz się pojawia, bo ja wam pokażę, znaczy, chcę wam właśnie pokazać tą angelologię. Otóż e, wśród aniołów jest e, hierarchia, tak? I jest tam, zależnie od księgi, y, czterech, sześciu, siedmiu aniołów, tak? W zależności, kto to pisze, tak? I między innymi jednym z takich aniołów jest właśnie anioł Rafael, tak? Jest, oczywiście, pierwszy anioł to jest Michał, tak? Drugi anioł to jest Gabriel, trzeci anioł to jest Rafael, Czwarty anioł to jest Uriel. I tak można by dalej tych aniołów wymieniać. Jak mówię, w różnych miejscach są różnie wymieniani, ale dopiero my widzimy, że to są tacy no, super aniołowie. Tak? Tacy aniołowie do zadań specjalnych, tak? znaczy tacy do jacyś tam wielcy aniołowie. Ale oprócz tego, drodzy Państwo, mamy jeszcze mniejszych aniołów. tak? Te miliardy, miliardy i tysiące tysięcy. Ale mamy jeszcze aniołów, o których mówi Apokalipsa, ale przecież Apokalipsa z tego jakby rdzenia blisko wschodniego to bierze. Mamy takie dziwne rzeczy jak trony, panowania, zwierzchności, władze. To są aniołowie. My nawet nie wiemy, jak one wyglądają. Paweł o nich tam pisze, Apokalipsa o nich pisze. Nie wiemy, Tak. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że, że taka, no taki m, obraz tej, tej hierarchii niebie, niebieskiej, właściwy dla właśnie okresu II świątyni, jest, drodzy Państwo, takim obrazem, który wprowadza nam w m, m, przestrzeń naszego świata, wprowadza nam m, byty, które są nie do końca przez nas uchwytne nie do końca przez nas rozumiane i są bytami, które tak naprawdę pokazują, znaczy ich zadaniem jest to, żeby być znakiem działania Pana Boga. Bo Pana Boga tu nie ma. W świecie, którym jesteśmy, w świecie, który teraz jest opisywany, coraz bardziej dochodzą pisarze biblijni, drugiej świątyni do stwierdzenia, że Pan Bóg nie mieszka na tym świecie że między nami a Panem Bogiem jest jezioro ognia i Pan Bóg nie może do człowieka dojść tak? czy człowiek nie może do Boga dojść jak Pan Bóg działa w stosunku do świata tak jak powiedziałem posyła aniołów tak? i ci aniołowie to są ci którzy właśnie robią coś dla Pana Boga Dziwnym obrazem w tym opisie jest obecność demonów, czyli aniołów upadłych. Ten Asmodeus, a skąd on się tu wziął? No na to pytanie ja Wam, drodzy Państwo, nie odpowiem, ponieważ jesteśmy na terenie księgi Tobiasza, która zakłada znajomość. Yy tej hierarchii anielskiej, tak? Więc tylko powiem, że ta demonologia, czy ta, to działanie, które, którego efektem było sformułowanie myśli o istnieniu demonów jest, drodzy Państwo, wynikiem, czy nie będzie, jest wynikiem właśnie tego pokazania, że jeżeli Boga tu nie ma na tym świecie, i Bóg działa przez aniołów, to On działa, a jest zło. To w takim razie zło nie jest narzędziem w dłoniach Pana Boga. Bo zwróćcie uwagę, że w tych tekstach starszych, to yy, Pan Bóg zsyła chorobę, Pan Bóg zsyła nieszczęście, Pan Bóg. On jest władcą tego świata. On tu wchodzi i, i, i, i kieruje tym światem, tak? Natomiast my teraz jesteśmy, ponieważ Pana Boga nie ma w tym świecie. To w związku z tym, jak to pokazać, jak to wyrazić. No i wyrażono w ten sposób, że zaczęto to personifikować, tak? Zło zostaje spersonifikowane i działanie Pana Boga zostaje spersonifikowane, tak? Mamy zatem demony i mamy anioły, tak? No Pytanie kto jest silniejszy. To jest silniejszy. Um, nie czas i miejsce na to, żeby pokazywać, że w, na Bliskim Wschodzie w kulturach bliskowschodnich takie właśnie, taki dualizm dobra i zła wyrażony, personifikowany jest bardzo częsty. Tak? I po prostu Izraelici go zwyczajnie przenieśli, tak? Zwyczajnie sobie wzięli do swojego e, rozumienia. Przy czym specyficznego rozumienia, bo oni po prostu pokazali, że Pan Bóg jest tak bardzo święty, że On nie może być na, tym, na tej ziemi. W związku z tym coś trzeba zrobić z Jego działaniem, tak? I działaniem zła w tym świecie, tak? jakoś to trzeba wytłumaczyć, tak? No więc właśnie. I teraz kto zwycięża? No wiemy, że Bóg zwycięża, tak? Że aniołowie zwyciężają. No, ale, drodzy Państwo, mimo wszystko nie zawsze to dzieje się od razu, nie zawsze dzieje się to w tym momencie, że to się o, o już dzieje. No, przykład Sary z córki Raguela jest właśnie tu dobrym przykładem, że no, właśnie ten Asmodeus zabił siedmiu mężów. tak? Zabił siedmiu mężów tej, że właśnie Sary. Więc wydaje się, drodzy Państwo, że autor tutaj odwołuje się do takiej sytuacji, do znajomej tym ludziom. Oni już wiedzieli jak ta, ta hierarchia kosmiczna, hierarchia e, e, e, tych bytów e, duchowych, jak wygląda i nie trzeba było tego tłumaczyć. I dlatego autor tu nam nic nie tłumaczy, tak? Po prostu wprowadza tego Asmodeusza, mówi Asmodeusz i wprowadza nam tego Rafała. W ogóle tego nie tłumaczy, tak? Dlaczego? Po to wszystkim było znane. Tak? To tak jakbym ja Wam chciał prawda, opowiedzieć i nie muszę Wam tłumaczyć, co to jest smok. Tak? No, wszyscy wiedzą, co to jest smok. tak? Albo wiedzą, co to jest czarownica. Albo wiedzą, co to jest krasnoludek. Dlaczego? No bo żyjemy w takim, a nie innym społeczeństwie, w którym takie, a nie inne obrazy są używane. Tak? I dla tamtych ludzi ta cała angelologia, czy demonologia była zupełnie jasna. Oni po prostu wiedzieli. Ale to jest, to jest jeden argument na to, że wszystko jest napisane w czasie drugiej świątyni. Tak? Rozumiecie Państwo? Bo to nie, było, to nie było takie jasne przed niewolą babilońską. Tak? Czyli zobaczcie, że przy okazji nie mamy tylu argumentów bezpośrednich. To są wszystko poszlaki argumentów, gdzie została i kiedy została napisana ta księga, ale zobaczcie, że to wszystko tak jakoś ładnie układa, tak? takie właśnie dodatkowe tu informacje się ładnie układają. No, no rzeczywiście, to chyba jest ta druga świątynia, to chyba jest ten, ten właśnie okres czasu, tak? No dobrze. Zatem, drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której, w której e, następuje zmiana czasu, zmiana miejsca, Sara schodzi na dół do rodziców, ten Tobiasz senior idzie do domu, żeby tam zacząć działać, podczas tej drogi, ciekawa droga, przez podwórko idzie tylko, tak, ale mu się przypomina, tego dnia przypomniał sobie o pieniądzach. Proszę bardzo, Pan Bóg działa, tak, Pan Bóg zaczyna, zaczyna już działać, zaczyna coś robić dalej, tak. Pieniądze. Rzeczywiście, mam te kilka talentów, tam pieniędzy. Dobra, to, to puścimy tego mojego juniora, puścimy do, do, do tego Egbetany, niech tam przyniesie te pieniądze. Tak? Czyli zobaczcie Państwo, że jakby wszystko się zaczyna w tym miejscu. No a my teraz w tym miejscu skończymy. No bo, rozumiecie, trzeba by dalej się, dalej się jakoś tutaj, no, przenieść, jakby przez te, przejść przez te wszystkie sytuacje. Może jakieś pytania macie Państwo? Ja w tym czasie skorzystam z tej miłej skaleczki z wodą, żeby jeszcze popić sobie. Może macie jakieś pytania? Znaczy y, nie jest to midrasz, tak? To jest pewna teologia tamtego czasu, tak? I y, czy to jest bajka? Nie, znaczy to. to to jest tak, drodzy Państwo, jak pilot w Małym Księciu miał narysować, co on miał? Baranka. Tak? Narysował baranka. Mały książę mówi, to nie baranek, to słoń. A tutaj co? A to co? coś tam, prawda? No i co on zrobił? Yy, kolega pilot narysował budełko dokładnie, mówiąc i mówi, a tu jest baranek. Tak? Po co to mówię? Otóż jeżeli wymyślono angelologię na potrzeby teologii żydowskiej, to wymyślono ją tylko po to, żeby zrobić takie pudełko. Tak? Czyli ja nie wiem, jak to jest. To jak Ci to wytłumaczyć? No to użyjmy języka ludów ościennych po to, żeby pokazać działanie Pana Boga. Tak? Albo działanie zła. Znaczy my mówimy o aniołach, mówimy o aniołach stróżach, prawda, i, i anioły stróżowie. Ech. Dobra, e, znaczy ja nie chcę poddawać wątpliwość wiary katolickiej, bo jeszcze właśnie napiszecie do biskupa i, i okaże się, że, że ja stracę licencję na nauczanie ok mówimy o pewnych osobach, tak, o bytach osobowych tylko co możemy o nich powiedzieć tylko, że są i że działają ale tak naprawdę to nie one działają, tylko Pan Bóg działa znaczy, właśnie, i to jest pytanie ja, ja byłem się bał tutaj Sformułowanie, że przez nich jest dobrym sformułowaniem, tylko ono jest spłycającym sformułowaniem. Bo, bo zobaczcie, że w Starym Testamencie na przykład są takie fragmenty, gdzie ktoś rozmawia z Aniołem, ale to Pan Bóg odpowiada, tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, dlatego mówię o pewnym takim o pewnej niepewności, czy pewnym takim jakimś powiedzeniu no, tylko właśnie słowo symboliczne może już za mocne, tak? Bo to jednak Pan Bóg przez nich działa i jednak oni są... E... No więc właśnie, chcę powiedzieć, nie wiem, No, <słuchaj> ja do tego zmierzam, nie wiem, tak? A ponieważ nie wiem, to nie mogę określić, czy to jest... Wiem, że je, na podstawie tekstów biblijnych, że to są, że są to osoby i że działają, czy Pan Bóg przez nie działa? Czy one działają w imieniu Boga? Czy one są, no właśnie, tu by się chciało użyć słowa awatarem Pana Boga, ale nie użyję tego słowa, nie, nie użyję tego słowa, bo od razu wylatujemy w teologię hinduistyczną, a nie chcę tego robić, prawda? Ale zobaczcie Państwo, że jest pewna, no tak, istnieją, tak, istnieją i właściwie, no, no, no, no koniec. Tak? I więcej nie mogę nic powiedzieć. To znaczy jest to moim zdaniem próba interpretacji, dlaczego te demony zostały w ogóle wprowadzone do, do myślenia, tak? Bo musi być ktoś, kto za to odpowiada, tak? Tak, uosobienie, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tylko przyznajmy, drodzy Państwo, że jak mówimy o złu, tak, to znowuż pytanie jest takie, że mówimy nie wiem. Że ja staję trochę taki no, bezradny, tak? Jest to, co ja wiem, tak, ale akurat gdyby ktoś chciał mi, yy, żądał o mnie, żebym scharakteryzował tego yy, złego ducha, to w gruncie rzeczy ja mówię rzeczy analogiczne. Mówię rzeczy, które nie są do końca, jak to słowo przemyślanie, to nie jest dobre słowo w tym miejscu, bo to jest przemyślane, tylko są to po prostu wiadomości, które są analogiczne, na podstawie czegoś. Wyciągam wnioski na podstawie cienia, który właśnie przemknął, tak? To jest ważne źródło informacji, bo innego nie mam. Ale ja innego nie mam. Tak? Znaczy, mogę tyle, tyle powiedzieć, co, co powiedziałem, tak? Mm, bo tu jeszcze, jeżeli my mówimy, na przykład, próbujemy przynosić to na chrześcijaństwo, to drodzy Państwo, pamiętajcie, że nie możemy za bardzo w tą angeologię, za bardzo pójść, bo teraz wytłumaczcie mi, jeżeli wchodzimy w angelogię, wytłumaczcie mi, jaka jest granica między działaniem Ducha Świętego, a działaniem aniołów. Fajnie. I poczęła z Ducha Świętego. Proszę Państwa, jestem. Ja się na tym nie znam. Po prostu nie wiem. Także granica, rozumiecie, granica języka, ułomność języka, ułomność myślenia jest taka, że nie potrafię tego powiedzieć, tak? Także nie potrafię do końca Pani odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Bo jest ono. No, odpowiedziałem jak odpowiedziałem. No i tyle. Więcej nie wiem, tak? Chociaż wiem, że są książki na ten temat, tak? Że to tam ktoś tam pisze, ale, ale czytajmy te książki. Zobaczmy, że one są no trochę takim wyciąganiem wniosku na podstawie wniosku. No właśnie, no, no, no ja czuję się zakłopotany, bo nie potrafię powiedzieć tak, tak, nie, nie. No gdzie jest granica? Nie mam pojęcia. No. Co ci autorzy żydowscy to mają do żony? Bo ona żona, to i żona Kioła, że o pierwszej żonie Adama już pomknęła. Zawsze tego świętego, bo który jest taki dobry, to ona go już z I tego ja nie powiedziałem, prawda? Drodzy Państwo, może warto byłoby kiedyś, ale to do organizatorów proszę się zwrócić, żeby pokazać, żeby to jakaś miła pani, tutaj teolog, pokazała, jak są pokazane kobiety w Piśmie Świętym. Bo moim zdaniem akurat Pismo Święte w stosunku do tekstów, które są naokoło, pokazuje wielką godność kobiety. Tylko trzeba porównać teksty, tak? pokazać, że, że to tak jest. A że autor tego tekstu nie jest jest dzieckiem swojego czasu, no to przykro mi, no. Tak po prostu w tamtym czasie się, no, no, tak się po prostu to, to pokazywało, no. Czytajcie sobie Państwo na przykład kodeks Hammurabiego. No, no. Kobietanem nie ma żadnych praw, czy znaczy, ma jakieś prawa, ale też takie są to prawa takie... I tak naprawdę prawami mężczyzny są te prawa kobiety. E, nie, nie. Naprawdę by się chyba przydał taki wykład o kobietach. Nie, to cały, cały rok by trzeba by o tym mówić, bo to nie jest... Nie, ale oczywiście, ale oczywiście to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie. Bardzo ciekawe zagadnienie. I, ale trzeba to pokazać dobrze na podstawie pewnego tła historycznego. Tak? Znaczy, tła literackiego, pewnej hist... Tła, chodzi mi o historię a literatury. No, chodzi o to, żeby zobaczyć te teksty, które są obok. No. Także z tymi sekundnicami to nie jest tak źle. Znaczy, czasem jest fatalnie, ale źle nie jest. Dobrze. Panie Rzesie, zapisuję kolejne nie zapisał ojej. niej. No. 23 czwarty? No dobrze. Tak, tak, tak. Tak. Nawet wiem, kto może to zrobić wam. Nie, kobiety. Znaczy wiele pań teologów może to zrobić, ale taka jest jednak, no, myślę, że to dobrze mogłaby zrobić. Nie jest biblistką, to jest, od razu trzeba to powiedzieć. No. Porozmawiamy. Co, co ja miałem powiedzieć? A, Pan miał jakieś pytanie. Mam pytanie dotyczące kobiety, mieszkamy w dowiadu. Ostatnie zdanie mojego rozdziału. No. W kościele tak z niego się zabija. Teraz jest już wszystko odpowiednie w Co Pan dał nam przy tym? Właśnie, tu jest taki, taki tam. E, a zobaczył Pan ten przypis? Fajny przypis, co? Według kodeksu BA, czyli z tego wynika, że to jest ciekawe, że to jest dani, jest jakąś interpretacją, że jego nie było, znaczy pamiętajcie, że mamy trzy teksty, tak? I to jest dopisane według jednego, jeżeli pamiętam, czy BA, który to jest kodeks, to zostało napisane, tak? Co to znaczy, że wszystko teraz o tobie jest wiadomo, tak? Otóż e, ja bym to interpretował w ten sposób No zwariowałeś, stary Po prostu Ale to jest, to jest bardzo poważne, poważne oskarżenie Dlaczego? Bo e, choroba psychiczna jest znakiem kary Pana Boga Czyli tak w sumie to, to dotykamy tutaj problemu Bóg jest czy Boga nie ma Bóg działa, czy Bóg nie działa? No i tak, to wszystko o Tobie wiadomo. Tak? Jaki jest obraz Boga w księdze Tobiasza, to my jeszcze będziemy mówić, ale pozwólcie, dajcie mi jeszcze trochę czasu, to ja dojdzie, przejdziemy jeszcze ten, ten y, czas, bo musimy trochę, żeby Rafał trochę nam tutaj zaczął pracować, tak? To następnym razem sobie powiemy trochę o Rafale. O, dobrze? Także zostawmy może to pytanie bez, bez odpowiedzi, tylko taką, taką odpowiedź tutaj, tylko, że pokazanie, że to należy do kwestii związanych z obecnością czy, czy obrazem Pana Boga. Tak? Pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak. Znaczy jest taka książka, e, Medycyna z Biblii, nie pamiętam autora. E, wiem, że jest w e-booku, więc niekoniecznie jakby była niedostępna papierowo, to jest elektroniczny na pewno. E, napisał ją profesor medycyny, Tak. Zachęcam Państwa do, do sięgnięcia do tej książki, ponieważ tam on tłumaczy wszystkie te przypadki tutaj e, od strony medycznej tak w bardzo, jakby to powiedzieć, medyczny sposób. To już wiadomo, to są jednostki chorobowe i on to wszystko tam tłumaczy. No. Tak, to dobrze, to podziękuję Państwu za ten piękny czas.